Początku maja jest trzynasta to program pierwszy Polskiego Radia. W aktualności jedynki zapraszam Monika Gniewaczewska. Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaprzysiężonych w Sejmie, ale tylko dwoje z nich przed prezydentem, co to oznacza za chwilę relacja naszej reporterki. Jutro na stacjach benzynowych zapłacimy za paliwo mniej niż dziś. Minister energii opublikował ceny paliw w monitorze polskim są nieco niższe niż te dzisiaj. Śledczy z Krakowa badają sprawę śmierci Polaka w rosyjskim więzieniu. Dotyczy to spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią. Sporo sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie. Nie w Pałacu Prezydenckim, gdzie nie zostali za Elementem uroczystości było także poświadczenie notarialne złożonych przez sędziów ślubowań. W uroczystości wzięli udział wicemarszałkowie Sejmu, marszałek Senatu, byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. A premier Donald Tusk mówił wcześniej, że dziś jest ten moment, kiedy oczekujemy także od prezydenta Karola Nawrockiego, aby pokazał, że traktuje Polskę jako wspólny obowiązek i wspólną odpowiedzialność, a nie pole nieustannej bitwy. uroczystość obserwowała Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Ceny paliw na stacjach będą jutro niższe niż dziś za benzynę 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 17 groszy, a za olej napędowy maksymalnie 7 ,66 zł 66 groszy. Paliwa potanieją jutro w porównaniu z czwartkiem o 10 17 groszy na litrze. Minister Energii opublikował ceny paliw w Monitorze Polskim. Rośnie międzynarodowa krytyka wobec operacji wojskowej Izraela w Libanie. Już nie tylko Iran, ale także mediator zawieszenia broni, Pakistan. Sugerują, że porozumienie miało obejmować także wojnę z Hezbollahem. Pojawiają się głosy, że to Izrael narusza postanowienie rozejmu. Stanowcze sprzeciw wobec izraelskiej operacji w Libanie wyraziły już m.in. władze Włoch, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Australii. W sobotę w Pakistanie mają rozpocząć się rozmowy pokojowe Iranu z Izraelem i USA. Obowiązujący od wczoraj rozejm otworzył na kilka godzin cieśninę Ormus, ale po atakach izraelskich na Liban Iran ponownie ją zamknął, argumentując, że Izrael nie przestrzega zawieszenia broni.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 To są aktualności jedynki. Jest śledztwo w sprawie śmierci Polaka w rosyjskim więzieniu. Chodzi o sprawę Krzysztofa Galosa. Mężczyzna w 23 roku miał trafić do rosyjskiego aresztu, gdzie był poddawany torturom. W sprawie przyglądają się śledczy z Krakowa, mówi Tomasz Waszczuk, rzecznik krakowskiej prokuratury. Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie o z artykułu 189, paragraf 3 Kodeksu Karnego i artykułu 156, paragraf 3 Kodeksu Karnego. Dotyczy to pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią. 58-letni Krzysztof Galos w 23 roku miał udać się na Ukrainę, a tam według ustaleń Stowarzyszenia Memoriał i Gazety Wyborczej w obwodzie zaporskim dotrzeć do rosyjskiego posterunku. Po aresztowaniu Polak trafił najprawdopodobniej do rosyjskiej kolonii karnej, gdzie został zamęczony na śmierć. Pełnią ważną funkcję w mieście gołębie nie są szkodnikami. Dziś Światowy Dzień Gołębia. Profesor Piotr Tryjanowski, ornitolog, podkreśla, że gołębie są pożyteczne. W ekosystemie miasta gołębie są ważnym elementem łańcucha pokarmowego, nie tylko dlatego, że zjadają reszki pokarmowe po nas, ale stanowią pokarm dla coraz liczniejszych sokołów w miastach, czyli wspaniałych drapieżników, jak i dla jastrzębi gołębiarzy. Na świecie żyje ponad 350 gatunków gołębi różnych gatunków. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. We wschodnich regionach Polski pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Poza tym na ogół pogodnie, a na północnym zachodzie słonecznie. Od 1 stopnia w Bielsku Białej, 2 we Wrocławiu i Lublinie, 4 w Łodzi, Gdańsku, Suwałkach, 6 w Warszawie, do 8 w Szczecinie. Wiatr jest słaby i umiarkowany momentami porywisty. Ciśnienie w Warszawie to 1008 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych Rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody średniej i wynosił w Karsach 242 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 3. W Szczucinie 230 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 24. W Zawichoście 296 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 8. W Poławach 193 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło się. 17. W Warszawie 232 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 8, w Kępie Polskiej 283 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 5, we Włocławku 204 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Toruniu 232 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 8, w Trzewie 375 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 5 na Sanie w Przemyślu 98 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 105 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Bugu we Włodawie 144 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej i wynosił. W Raciborzu miedoni 182 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 10. U ściany Sykłodzkiej 281 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Malczycach 204 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 16. W Połęcku 121 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 6. Stan wody warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 162 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2, w Gorzowie Wielkopolskim 218 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl. Polskie Radio Ogłoszenie społeczne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 Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie radio. Jedynka. tej program Pierwszy Polskiego Radia o małych kłamstewkach, zespół Fleetwood Mac. Ja mam nadzieję, że jednak państwo dzisiaj kłamać nie będą, bo to przecież tylko szczerze. Michalski, dzień dobry i na szczere telefony w naszej audycji czekam od państwa 22 645 22 66 to numer do nas, a dzisiaj porozmawiamy sobie o modzie ale o modzie szkolnej. Wczoraj bowiem rząd przyjął nowelizację ustawy prawo oświatowe. Ma w niej zostać zebrany cały katalog praw i obowiązków uczniów, które dzisiaj są rozproszone w różnych dokumentach. Jednym z tych praw ma być prawo do kształtowania własnego stroju i wyglądu. Ale jednocześnie uczeń, i tu cytat, ma ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Niedozwolone ma być noszenie stroju, i tu kolejny cytat, nawołującego do niego. Nienawiści, dyskryminacji innych osób, sprzecznego z przepisami prawa lub stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób przebywających w szkole lub dla samego ucznia. Koniec cytatu. Ponadto obowiązkiem uczniów będzie przestrzeganie zasad określonych w statucie szkoły co do stroju i wyglądu, na przykład na zajęciach wychowania fizycznego czy, czy podczas lekcji w laboratoriach i pracowniach szkolnych. Tyle zapisy w projekcie ustawy. No a jak to powinno wyglądać Państwa zdaniem w praktyce? Czy uczniowie powinni Inni mieć w szkole pełną swobodę ubioru? Czy jednak jakieś zasady muszą obowiązywać? A jeśli jak, to jakie? Czy tak zwany odkryty pępek albo spódniczki mini są ok, Czy irokes albo glany mogą być elementem ubioru ucznia? Albo mocny makijaż, który przecież też jest elementem wyglądu? Co państwo na to? 22 645 22 66. Już czekamy na telefony, ale posłuchajmy na początek, co na ten temat powiedzieli warszawiacy na ulicy. Powinna być jakaś swoboda, ale jakieś takie podstawowe, żeby jakoś nie odkrywać za bardzo siebie, to myślę, że mogą być takie. Jak rozumiem, po prostu zdrowy rozsądek powinien to regulować, a nie jakieś przepisy, tak? Tak. Powinny być normy, ale nie powinny być munduru. Bo tu wie pan, no to zawsze trudno ocenić dokładnie, ale chociażby... No jak to wyważyć? Strój nie był prowokacyjny, ale jednocześnie na tyle, żeby młodzież mogła się, że tak się wierzy, wyrazić. Na przykład, no generalnie stroje prowokacyjne powinny być zabronione, ale tu jest oczywiście kwestia zdefiniowania. Tego, którego już panu nie podam. Nie, no, powinno każdy się ubierać tak jak chce, ale bez przesady. To co to znaczy bez przesady? No jakoś niewyzywająco, nie ten, nie jakoś agresywnie no, Ale ty widzę, masz taką e, czapeczkę, bejsbolówkę, bluzę, tak byś poszedł do szkoły? No a czemu, nie właśnie idę do szkoły e, Okej, okay. co, nauczyciele nic nie mają, bo chodzisz czapce w szkole? Nie, no czapkę się zajmuję. Wie pan co, no, z jednej strony jestem za wolnością, ale z drugiej strony nie chciałbym, żeby przez trój był ktoś dyskryminowany Więc myślę, że jakieś szersze ramy, nie takie bardzo sztywne, jednak mogłyby być narzucone, tak? Kto to powinien narzucać? w edukacji Czy jednak centralnie Tak W klasach 4 -6 chodziłem do szkoły, gdzie była koszula, a do liceum, gdzie miałem okazję i duży przywilej, pojechałem do Wielkiej Brytanii tam był już taki dress code, że garnitur, krawat. No i gdzie lepiej? A wie pan co, ja to chyba uważam, że nie powinno być dress code'u jakiegoś takiego z ogromnym rygorem, ponieważ ubieranie się to także forma ekspresji. I uważam, że dzieci i uczniowie powinni się tego uczyć od najmłodszych lat. No tak. Kiedyś były subkultury i strój był ważnym znakiem, po którym można było rozpoznać, kto do jakiej grupy należy. Dzisiaj subkultur chyba już nie ma, ale strój dalej jest ważnym wyrazem dla młodego człowieka, wyrazem siebie. No i pytanie, czy ujmować to w sztywne ramy prawne, czy jednak powinno to pozostać pod rygorem takich norm społecznych ogólnie przyjętych? Chyba podskórnie czujemy, o co chodzi. Jeden z rozmówców Aleksandra Ziemiańczyka. Sam zresztą stwierdził, że do szkoły idzie w czapce, ale w szkole czapkę z daszkiem trzeba zdjąć. 22 645 22 66 i Facebook komu kośnik jedynka. Można zostawić komentarz, jeśli ktoś nie może zadzwonić, ale oczywiście najgoręcej czekam i zachęcam, by państwo dzwonili. No i mamy już pierwszą słuchaczkę. Dziś pani Agata z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się wypowiem jako nauczyciel prawie z 30-letnim stażem. Świetnie, czyli mamy samą, samą zainteresowaną przy telefonie. Tak. Słuchamy. I powiem panu, że muszą być normy. Ja sobie nie wyobrażam iść do banku, kiedy obsługuje mnie pani z gołym brzuchem. Dzisiaj w szkole niby są jakieś normy, ale nikt ich nie przestrzega, ponieważ każdy mówi, że trzeba wyrażać siebie. Mhm. Dobrze, niech się młodzież, niech się dzieci wyrażają, niech zakładają, jeśli chcą e, czarne stroje, jeśli chcą zielone, seledynowe, ale muszą być jakieś normy, ponieważ my dzieci w szkole uczymy, jak się ubierać. Niedługo pójdą dzieci do szkoły średniej, po szkole średniej pójdą na studia albo do pracy i tam już będą obowiązywać jakieś normy. Mhm. Gdzie mają się dzieci tego nauczyć, jak nie w szkole? A jakie to mają być normy? Jakie to mają być w zasady Pani. No to ja uważam, razie... że przykryty brzuch powinien być. Mhm. Od, odkrytym brzuchem mogę iść sobie na spacer, mogę iść do parku, mogę iść na basen. Szkoła to jest szkoła. E, uważam, że powinny być przykryte w miarę ramiona, e, bo dzieci, dziewczyny chodzą nawet zimą w odkrytych dekoldach, plecy, m, brzuchy, dekoldy. Mhm. Um, od Odpowiednia długość spódnicy, myślę, że do kolana. Oczywiście, krótsza też może być, tak? Ale jak, no proszę pana, dzisiaj dziewczyny chodzą naprawdę z gołymi popami. i to nikomu nie przeszkadza? No, muszą być normy. Normy, normy i jeszcze raz normy. Szkoła no, I, ma być miejscem, gdzie jednak jakieś normy obowiązują. Oczywiście, tak mówi pani że ta. Agata. Pani Agato, tutaj. Dlaczego w szkołach prywatnych zdanie? to obowiązuje, a w szkołach państwowych już nie? Bardzo ciekawe spostrzeżenie i Pani Agato, bardzo dziękuję za ten telefon. Mamy perspektywę samej zainteresowanej, która widzi na co dzień, jak to wygląda od Pani Agaty Nauczycielki. No to y, posłuchajmy, co powie inna Pani Nauczycielka, nasza dzisiejsza ekspertka, bo z nami jest dziś Milena Kozłowska, nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej numer 2 imienia papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej. Dzień dobry Pani Mileno. Dzień dobry. Pani ja, Mila, no to, no, to właśnie, tak. zacznijmy, zacznijmy może od tego, jak to jest teraz u pani w szkole. Czy zupełnie wolna amerykanka, czy jednak jakieś zasady dotyczące ubioru uczniów obowiązują? W mojej szkole jestem uczę w szkole podstawowej. W mojej szkole statut określa wygląd ucznia, jednak są to naprawdę bardzo powierzchowne zasady, że strój ma być schludny, mhm. obuwie zmienione, strój sportowy na WF zmieniony, żeby był bezpieczny, nie ma takich rygorystycznych norm. Ja tutaj może się odniosę do słów poprzedniczki, mojej tak. koleżanki po, po fachu. Pani jest ze stażem 30-letnim, ja, ja jestem nauczycielem zarówno stażem, Młodym, ponieważ uczę dopiero 5 lat w szkole, ale też młodym wiekiem, ponieważ mam 33 lata. Mhm. I pomimo to mogę powiedzieć, że kiedyś te zasady w szkołach były bardziej rygorystyczne i mi, mi był akceptowalne. Czy Czyli to jak pani makijaż, wspomina nawet swoją szkołę, to tak. właśnie jakieś takie zasady były, tak, były bardziej tak. respektowane czy, czy wymagane. Tak, tak, tak, jest duża różnica. Nie, był zakazany makijaż czy farbowanie włosów. Teraz jest dużo większa tolerancja. Mhm. I myślę, że, że takie zasady powinny być obowiązujące, pomimo tego, że teraz również są reguły, jednak określa je wiele dokumentów, czy to prawo oświatowe, czy ta, statut szkoły. Zmiany, które planuje wprowadzić MEN, one dalej będą, jednak będą zebrane wszystkie w, w jeden w jednym dokument. Miejscu, tak. tak, tak. I będą też precyzyjnie określone dla wszystkich jednostek oświatowych. Myślę, że to też jest bardzo ważne, ponieważ do tej pory zasady by, dotyczące wyglądu uczniów w szkole mogły się różnić w zależności od placówki i regulował je statut każdej szkoły. A teraz te zasady będą ujednolicone dla wszystkich szkół, co zapobiegnie rozbieżnościom, czy też konfliktom na, na płaszczyźnie uczę i nauczyciel rodzic. Chociaż Więc myślę, że tak, powiedzieć, że to pani, potrzebne. Pani Mileno, że no ten zapis w, w projektowanym projektowanej Aha. nowelizacji ustawy prawo oświatowe też jest dość ogólny. Uczeń ma prawo do kształtowania własnego stroju i wyglądu. Jednocześnie uczeń ma ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. E, tak, to prawda. No dalej jest ogólne. E, Więc jednak... może no, doprecyzowanie, doprecyzowanie będzie na przykład w statucie szkoły. Myślę, że to będzie ważne. No, Ministerstwo Edukacji Narodowej, przedstawiciele ministerstwa nie chcą zakazywać uczniom bardziej ustalić zasady po to, by chronić uczniów. Na chwilę obecną też uczniowie mają swoje zdanie i, i, i raczej dla ministerstwa też jest to bardzo ważne mhm. i podkreśla wyraźnie to, że swobodne kształtowanie wyglądu jest jest dla nich istotne. A właśnie, pani, pani, uczniowie, chcą pani uczniowie mm. o tym mówią, że dla nich no, to jest ważne prawo, chcą ubierać się jak A... chcą po prostu. Oczywiście, tak, tak. Uczniowie są bardzo świadomi swoich praw i, i głośno ich respektują. Tylko wydaje mi się, ja jestem wychowawcą klasy szóstej. Mhm. i no to panuje właśnie taki wiek, taka... kiedy tak, zaczyna się tak, tak, to tak. myślenie, że no, chce się wyrazić przez to, jak Chce wygląda. się wyrazić, tak. I, ale myślę, że teraz panuje obecnie dezinformacja. Dla nich jest teraz najważniejsze, czy, czy nie będą mundurki wprowadzone. Mhm. Jest chaos, czytają na mediach społecznościowych, tam jest dużo fake newsów, więc myślę, że im też zależy na tym, żeby żeby te informacje były takie klarowne i, i żeby już było wiadomo, czy te mundurki będą, y, czy nie. No to tutaj musimy sprecyzować, że mm -hmm. o mundurkach nikt nie tak. mówi, ale teraz posłuchajmy, co na ten dzisiejszy nasz temat, czyli ubiorów w szkole sądzą słuchacze. 22 645, 22 66. Pan Marcin w kolejce czeka pierwszy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Marcin z tej strony. Panie redaktorze, ja jestem jeszcze z pokolenia, kiedy nosiło się mundurki w szkole. Mm -hmm. y powiedzmy, że. Nie może inaczej, pod mundurek można było sobie założyć, co się chciało. Natomiast mundurek nikogo nie wyróżniał. Czyli każdy był taki sam. I A to dopytam, statu... to była jakaś kamizelka, marynarka, bluzka. Nie, nie, to był to był normalny mundurek. Czyli pełny. To jeszcze były. Pod... Tak, oczywiście. To były lata 80. Eee, i było określone jasno. Ma być mundurek, ma być biały kołnierzyk. No to jak to teraz to powinno dobrze. wyglądać? Eee, powiem tak. Córka chodzi do szkoły podstawowej jeszcze i na WF ma powiedziane, że ma mieć, powiedzmy, że białą koszulkę może być ewentualnie szara, bez żadnych nadruków. Mhm. No i spodemki mają, mogą być granatowe, mogą być czarne, mogą być, powiedzmy, że no, bardziej ciemne niż szare. I dzieci się jakoś do tego stosują, nikt się nie buntuje. Natomiast też powinno być określone od do. Czyli nie, że mam na sobie kolory tęczy, tylko po prostu jestem ubrany w stonowanie, żeby to miało jakiś sens. Popatrzmy na policjanta, czy na żołnierza, czy na innego mundurowego. Oni chodzą tak samo, wszyscy ubrani i nikt się nie buntuje. No tylko, że to co innego, bo to jest jednak służba. Służba, która wymaga odpowiedniego munduru, prawda? Szkoła no oczywiście, jest miejscem, szkoła, na, tak ale, jak powiedzieliśmy, w którym tak, mają panować panie pewne normy, pytanie Panie jakie? redaktorze, ale szkoła powinna przygotowywać do dalszego życia. Mhm. Panie Marcinie, to tutaj Pokazywać? kropkę, tutaj kropkę dobra, musimy postawić. Dobra, powinna przygotowywać do życia i to pana opinia, dzięki serdeczne. Lecimy, bo czekają kolejni słuchacze. Na przykład pan Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem nauczycielem i to jeśli dobrze liczę już 30 rok i ja Panie Jerzy, halo, czy jest Pan z nami? Bo niestety Pana przerwało, a zapowiadało się bardzo interesująco. Bo kolejna perspektywa nauczyciela, czyli osoby, która bezpośrednio widzi, jak dziś wyglądają stroje uczniów w szkołach. No niestety. Panie Jerzy, jeśli Pan nas słyszy, to proszę jeszcze raz wybrać numer 22, 645 22 66, bo chętnie posłuchamy Pana opinii. No to posłuchajmy, co opowie Pan Adam. Dzień dobry. Panie Adamie, czy jest Pan z nami? Jeszcze przed chwilą pan Adam był, ale chyba pana Adama, skoro nie słyszymy, no to z nami go nie ma niestety. Czekamy w takim razie na kolejnych słuchaczy. Linia wciąż wolna 22, 645 22 66. Pani Milano, zwracam się do naszej ekspertki Mileny Kozłowskiej, nauczycielki WFU ze Szkoły Podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej. Na pewno nie ma co dyskutować, bo wątpliwości żadnych nie budzi jeden z zapisów w tym projekcie nowelizacji prawo oświatowe. Aha. Ma być zapewniona uczniom wolność od wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na wygląd. No ten przepis wydaje się oczywisty. I czy jest też konieczny? Czy uczniowie no czasami może właśnie wyśmiewają, wytykają to, jak ktoś wygląda? Tak, myślę, że w obecnych czasach jest ogromna presja modowa, czy to ze względu na ubrania, obuwie, premium, i, no ale na to nie mamy wpływu, tak myślę, że to kwestia wychowania mhm. z, z domu rodzinnego, czy na godzinach wychowawczych, że, że tutaj nie da się zakazać żadnymi, ani w żadne ramy prawne tego ubrać. Jak na pewno, to... mhm. tak? Proszę, proszę. Tak, bo zastanawiam się też jak te nowe zasady będą stosowane i jak to jest obecnie. Czy to obecnie opiera się też trochę na jakiejś interpretacji nauczyciela? Jeżeli nauczyciel tak. uznaje, że uczeń jest ubrany niestosownie, no to ma prawo zwrócić uwagę czy przekazać taką uwagę rodzicom? Tak, teraz nie ma tak precyzyjnie tego określonego. Nie wiadomo, jak będzie, kiedy zakończy się proces legislacyjny. Natomiast teraz nie ma precyzyjnie określonych tych, tych norm ubrania i każdy nauczyciel w swojej kwestii uznaje, czy, za, czy ubiór jest adekwatny, czy nieadekwatny do noszenia do szkoły. Ale myślę, że jesteśmy pedagogami tak i każdy z nas rozmawia, wie, jak rozmawiać z uczniami i staramy się, żeby przekazać, czy rodzicom, rodzicowi czy uczniowi w jak najdelikatniejszy mhm. sposób. E, ja też jestem mamą 16-letniej Aleksandry, więc widzę różnicę, e, jak rozmawiam z dzieciakami w szkole. Mam większą tolerancję niż na to, kiedy ona się ubiera w domu i, i, i więc myślę, że to po prostu też zależy od tej sytuacji e, czy, czy rodzica, czy, czy ucznia. Tak jest. No, na pewno mm -hmm. trzeba, nie można odmawiać nauczycielom tego, że wiedzą właśnie, jak przekazać mm -hmm. taką informację. I e, naprawdę chcemy dobrze rodzicom. dla tych dzieciaków, no, żeby zapewne. tak, żeby jak ten ich kręgosłup koloralny jak najlepiej ukształtować. 22-645, 22-66, co państwo sądzą na ten temat? Posłuchamy tych państwa wypowiedzi już za chwilę. Dziś, przypomnę, rozmawiamy o tym, czy uczniowie powinni mieć pełną swobodę w tym, jak ubierają się do szkoły. Do dyskusji wracamy za chwilę. Wszystkie wzloty, każdy Tylko szczerze w radiowej jedynce. Za 25 minut będzie 14. Dziś w naszej audycji rozmawiamy o tym, czy uczniowie powinni mieć pełną swobodę w kwestii ubioru w szkole. Przepisami w tej sprawie wczoraj zajmował się rząd. Chce je określić, umieścić w nowelizacji w nowym prawie oświatowym. 22 645, 22 66. No i kolejni słuchacze wypowiedzą się teraz na ten temat. Pani Anna, dzień dobry. Dzień dobry. Według mnie powinna być swoboda, dlatego że im więcej zakazów, tym więcej buntu. A jeżeli będzie swobodnie, wtedy uczniowie będą się zachowywać sposobnie, no tak myślę. Mhm. Ciekawa perspektywa. To znaczy tak, może tylko szybciutko powiem, że ja maturę robiłam prawie 40 lat temu i w naszym warszawskim liceum naprawdę była swoboda. Chłopcy mogli nosić długie włosy, brody, dziewczyny z pudnice bananowe oraz bez pleców bluzki i wszystko było pięknie i spokojnie. To może wtedy, jak jest taka większa swoboda, to uczniowie też się uczą właśnie większego szacunku, nie wiem, tolerancji dla, dla tych, którzy chcą się ubierać inaczej, tak? Tak pani oczywiście, sądzi? Oczywiście, bo myślę, że młodzież, jeśli dużej jej się zakazuje, to ona wtedy buntuje się i robi na złość, Aha. tak czy siak. I niepotrzebne są spięcia, jak jest Luz to jest i swobodnie, i, i miło. Bardzo ciekawa perspektywa pani Anno. Pięknie dziękuję za dzień telefon. Co powiedzą kolejni słuchacze? Pan Mateusz, dzień dobry. Dzień dobry. Zgadzam się co do zasady z tym, co mówiła pani Anna między innymi teraz. Ja podam inny przykład. Mój syn chodzi do szkoły, gdzie mundurki są obowiązkowe. I chodzi do tej szkoły od klasy pierwszej. Mundurki są obowiązkowe do końca edukacji. I one nie były nigdy problemem. Są Dość, powiedziałbym, nawet powodem do dumy dla chłopców, mają swój pewien uniform, którego się trzymają, to ich jakoś tam scala, i nigdy nie było na tym, na tym w tym temacie żadnych spięć. Więc myślę, że to też jest kwestia tego, jak to jest wprowadzane. Jeżeli to jest pewna reguła obowiązująca w placówce od zawsze i wiadomo, że tak jest, to chłopcom łatwiej jest do tego wejść. Do tego są oczywiście inne, dodatkowe elementy spinające czy tworzące tą społeczność typu hymny wspólne, jakieś wspólne e, e, przedsięwzięcia. E, natomiast jeżeli zostanie to narzucone, to prawdopodobnie będzie tak, jak, jak, jak, jak, jak e, mówili inni słuchacze, czy inni może spowodować bunt. Czyli jeżeli jest ten świadomy wybór szkoły, w której na przykład mundurki są obowiązkowe, no to wtedy zupełnie inaczej to działa niż takie przepisy narzucone przez umowne ministerstwo. Tak, tak, tak, mi, się, tak mi się wydaje, ponieważ te mundurki są tylko częścią pewnego całego schematu budowania tej mikrospołeczności w szkole. Aha. A jeżeli zostaną narzucone tak odgórnie. To prawdopodobnie będzie, będzie to powód do buntu, czy, czy wyrazu niezadowolenia. No tak, przypominam sobie dyskusję o mundurkach sprzed jakichś 20 lat, kiedy Dokładnie. właśnie je wprowadzono Dokładnie, na tak. kilka Dokładnie. lat i wtedy ta dyskusja zupełnie inaczej wyglądała niż to, o czym pan powiedział. Panie Mateuszu, dziękuję serdecznie za telefon. 22 645 22 66 to jak z tymi strojami w szkole powinno być? Jakieś sztywne zasady? Na przykład włącznie z mundurkami? Czy pełna swoboda, o której mówiła Pani Anna. Pan Tomasz, teraz na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tomasz z Warszawy. Pracuję na uczelni. Jestem wykładowcą i mam takie spo, swoje spostrzeżenia. Również też, też z obszaru uczelni, ale mhm. oczywiście chodzi mi głównie o, o, o szkoły podstawowe, a zwłaszcza, a zwłaszcza szkoły średnie. W wielu szkołach jest fajny bardzo zwyczaj, mianowicie posiadanie swoich własnych marynarek albo swoich własnych bluz z nadrukiem, mm -hmm. prawda? I to moim tak, to Thursday są często takie... takie no bluzy właśnie z kapturem, takie młodzieżowe. Tak, tak. tak. Ja uważam, że to, jest, że to jest jeden z dobrych kierunków rozwiązania. Znaczy, nie, nie byłbym zachowcany jakimiś takimi bardzo, mówiąc nieładnie, obcachowymi gundurkami, yy, yy, yy, yy, yy, mhm. ani też przesadną zupełnie skrajną swobodą. Tu tak Tutaj trzeba zachować jakiś zdrowy rozsądek we wszystkim, natomiast moim zdaniem promocja tego roz, rodzaju rozwiązań, jak w niektórych dobrych liceach, na przykład właśnie marynarki, czy właśnie bluzy takie quasi sportowe, ale właśnie z wyraźną identyfikacją szkoły, wydaje mi się dosyć sensownym rozwiązaniem. Bardzo ciekawa perspektywa, czyli znów stajemy w złotym środku, że trzeba znaleźć umiar, jeśli chodzi o swobodę, ale jakieś zasady też. No i pojawia się kolejny raz ten wątek, że strój może być jakimś elementem spajającym społeczność tak, szkoły. tak. tak. Wiele liceów ma coś takiego. Tak. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Kolejna Dziękuję ciekawa bardzo. perspektywa. Zresztą jak zawsze w naszej audycji ciekawe perspektywy Państwo przedstawiają. A co powie pan Adam? Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Ja mam takie mieszane uczucia. Z częścią rozmówców się zgadzam, z częścią z mnie też chodziłem w mundurku w latach 80. wydawało mi się, to fajne. Mhm. Choć teraz, jak widzę w szkołach średnich, branżowych typu policyjnych, wojskowych, fajnie to wygląda, choć czasami jak widzę. Ten gdzie tam jest ta flaga Polski i tak przerzucony, to tak średnio mi się to podoba. Ale na przykład w szkole, gdzie chodził moi, moi synowie, no tam był t-shirt z, z logo szkoły i na, no, były punktacje, tak zwane punkty karne za nieubranie. Nie to znów nam zerwało połączenie. Pani Adamie, słyszymy się, czy nie? No znów coś. Dzisiaj linia telefoniczna płata nam figle. Może tak bardzo często państwo dzwonią, że tak mocno obciążona, ale trochę z tego, co pan Adam sądzi, usłyszeliśmy. Uf, przynajmniej tyle. 22 645 22 66 Pani Edyta teraz z nami. Dzień dobry. Pani Edyto. Miała być pani po drugiej stronie, a nie słyszymy pani na antenie. Dlaczego? No cóż, Rzeczywiście, coś może z tą naszą linią. Proszę próbować jeszcze raz, bo mamy kilkanaście minut, żeby jeszcze posłuchać Państwa opinii. 22 645 22 66. Ktoś z Państwa, kto może już się dodzwonił i miał zapowiedziane wejście na antenę, ale się nie udało, to może wybrać ten numer jeszcze raz. A z nami wciąż nasza dzisiejsza ekspertka, pani Milena Kozłowska, nauczycielka WF-u za Podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej. Pani Milena, no i jak Pani odniesie się do tych głosów, które usłyszeliśmy przed chwilą? jak mówiła pani Anna, pełna swoboda, bo im więcej zakazów, tym młodzież bardziej się buntuje. No myślę, że nie, że myślę, że zasady są potrzebne. Czujemy się bezpieczniej na pewno, jeśli, jeśli znamy zasady gry. Mm -hmm. Do precyzujmy, myślę tylko, że pani minister Barbara Nowacka ani żaden inny przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej nie potwierdził wprowadzenia mundurka, tak. ale oczywiście istnieje taka możliwość noszenia mundurka, tylko nie jest to, jest to decyzja społeczności szkolnej, a na poziomie ogólnopolskim nie ma takiego obowiązku. I myślę, że tutaj nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, czy są one potrzebne, czy nie są potrzebne, że są argumenty zarówno za, jak i przeciw. Na pewno jest w jakimś stopniu to ograniczenie swobody uczniów i wyrażania siebie. Hmm. Ale z drugiej takich... strony jest ten tak. ciekawy wątek, o którym pan Mateusz mówił, że mundurek czy jakaś fajna marynarka hmm. mogą być tym elementem spajającym, budującym społeczność, tak, ja takim też wyróżnikiem. Jestem... Tak, tak, jestem tego zdania też, że, że mogą poprawić poczucie wspólnoty. Myślę, że jest to takie bezpieczne, ponieważ ułatwiają też rozpoznanie uczniów na terenie szkoły czy poza nią, hmm. w, tym w dużych miejscowościach, w dużych szkołach. Ograniczają też na pewno w jakiś sposób presję modową. Ja też na przykładzie własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie pochodzę z zamożnej rodziny i w ostatniej klasie gimnazjum przez jeden semestr czy przez pół roku chodziłam w mundurku i pamiętam, że było to dla mnie wspaniałe uczucie, bo, bo zeszła ze mnie takie ciśnienie, taka mhm. presja, co założyć, jak wyglądać, żeby wyglądać dobrze, gdzie te ubrania często się dostawało po starszym rodzeństwie. Więc ja mundurki wspominam dobrze, choć yy, myślę, że moje koleżanki niekoniecznie. Więc to też tak naprawdę zależy od sytuacji yy, każdego ucznia. A to też jest ciekawe, że mhm. przeszliśmy z dyskusji o mundurkach, która przecież przez Polskę się przetoczyła, no właśnie jakieś 20 lat temu to było tak, mniej więcej. Tak. Więcej te mundurki wprowadzono na kilka lat, no później one zniknęły, a dzisiaj rozmawiamy mhm. o tym, czy uczniowie powinni mieć pełną swobodę w wyrażaniu siebie. Skąd też to wynika, pani zdaniem, nie wiem, z większej świadomości y, uczniów, y, z a tego, tak, że no, oni uczniowie. chcą więcej wolności? Tak, tak, tak. Myślę, że też dużo bardziej znają swoje prawa i tak jak rozmawialiśmy, że kiedyś szkoła była bardziej konserwatywna, były bardziej rygorystyczne zasady, było mniej akceptowalne no jakiekolwiek odchylenie od normy. Aha. Teraz bardziej jest kształtowany kształtowane i, i, i większe znaczenie, ma taki dobrostan psychiczny dzieci i uważam, że to ważne. I mundurek. Mundurek też nie będzie dopasowany dla każdego. Dzieciaki mają różne figury ta odporność psychiczna. Dzieci mają dużo bodźców, więc często chcą ubranie, pozwalam się ukryć mhm. e, czy, czy swoje jakieś niedoskonałości, czy, czy to, jakich ciało się zmienia. Więc no niekoniecznie bym stawiała również na zasady, na, na jakieś zakazy, tak? Tak, bo, bo rzeczywiście myślę, no, gdzieś tam chowanie, tak, wybrzmiały tak. na początku te bluzki odkrywające pępek, ale dzisiaj tak. często jak się spojrzy na młodzież, to to są szerokie bluzy z kapturami, tak. w których właśnie młodzież może Strywa utonąć się. wręcz. Mhm. czy jak pani powiedziała, właśnie ukryć przed, przed światem, przed Teraz różnymi jest dodźcami. bardzo krucha mhm. psychika dzieci, więc myślę, że, że naprawdę trzeba z nimi dużo rozmawiać i one naprawdę wiedzą, jak należy się ubrać. E, faza buntu pewnie była e, i będzie zawsze, być, e, ale tak. to tak, tak, musi być i czasami trzeba im pozwolić, żeby te emocje wypłynęły na wierzch, no bo czy naprawdę coś takiego się wielkiego stanie, jeśli, jeśli ktoś właśnie w jakiś sposób będzie chciał podkreślić, że czuje się naprawdę dziś fatalnie i chce przyjść w czarnych, szerokich mhm butach, czy w szerokiej bluzie? Nie. Więc rozmowa będzie jest najlepsza na wszystkim. Na pewno nie, zak nie zakazy, ponieważ jak później to egzekwować? No i też to, to, kiedy... to, to, to zaufanie tak. no, w jakąś tak. mądrość młodzieży pewnie y, także, w jakimś stopniu przynajmniej. Panie Mile, dajmy jeszcze mhm. e, głos naszym słuchaczom, <laughs> okay. bo z nami teraz pan Konrad. Kłaniam się nisko, panie redaktorze, i państwu się nisko kłaniam. Dlaczego zapomnieliśmy o dorosłych, którzy też mają prawo się wyrażać? Dlaczego nie godzimy się na to, aby w biurach, aby w sklepach ubierać się tak, jak mamy dzisiaj nastrój, chęć? Dlaczego no bo jak nie, powiedziała na początku że... pani Agata, no ona nie wyobraża sobie, żeby w banku ją obsługiwała pani z gołym pępkiem. Ja też sobie to nie wyobrażam, ale dlaczego panów zabraniamy chodzić w krótkich spodenkach i w japonkach, kiedy na dworze mamy 36 stopni? To jest kwestia pewnej normy i pewnej grzeczności, która wyraża się także w stroju i chyba szkoła jest od tego, żeby, żeby tego nauczyć. Nie mundurki, ale zasada, że panowie są nie w drezach, bo to strój sportowy, tylko w spodniach. A czy to będą chinosy, a czy to będą dżinsy, a czy one będą jakiekolwiek inne? Nikomu nic do tego, ale bez pępków, bez y, takich strojów, których na co dzień w dorosłym życiu nie używamy. I to chyba jest Proste do wytłumaczenia młodzieży. Proste, wydaje się. Kwestia tego, czy młodzież to zrozumie, czy jednak uzna, że prawo do swobodnego kształtowania swojego stroju no, jest ważniejsze niż ten złoty środek. Pani Kodradzie, kropka, bardzo serdecznie dziękuję i szerokiej drogi życzę, bo chyba słyszeliśmy się w drodze. Pani Edyta, dzień dobry. Czy to ta sama Gdzie Pani Edyta, się edyta się która że... próbowała się dodzwonić ta, chwilę, się chwilę się wcześniej? się udało. Super. Więc tak szybciutko powiem. Ja dzwonię jako i jako fizjoterapeuta, powiem krótko. Zgadzam się, jednak tutaj ze swobodą bardzo odpowiada mi zdanie który, pana, który przed chwilą dzwonił, bo uważam, że zasady powinny być. Ja mogę ubierać się, jak ale powinnam również zachować szacunek dla drugiej osoby. Mhm. Szkoła rzeczywiście jest tą, tą, tym miejscem, gdzie dzieci się tego uczy. <tuszę> Przepraszam bardzo. No, po tym zastrojem idą również takie upiększacze dotyczące brwi, rzęs, paznokci. No i tego tutaj już tolerować uważam, szkole nie powinno się. Podam po prostu przykład. Dziewczyny... Podawiam na to, by ubierać się bardzo wyzywająco malować. To przeszkadza chłopcom. Ja mam syna, tutaj często opowiadam mi różne rzeczy. Mhm. Mam również pacjentów nastolatków i dziewczyny, i chłopcy, chłopców. I proszę mi uwierzyć, że rzadko kiedy bywa tak, że dziewczynki przychodzą na rehabilitację bez makijażu, sotę. Sotę przychodzą w drugim, trzecim tygodniu, jak się spotykamy. Mhm. Natomiast w pierwszym, w drugim upiększają się i same mówią, że jest to dla nich męczące. W wieku 16-17 lat mówią o włosach zniszczonych, które prostowały, które, proszę bardzo, i że w ten sposób muszą dorównać innym, bo jest bardzo duża presja. Myślę, że w szkole nie powinno być żadnej presji i żadnego um żadnej rywalizacji dotyczy, dotyczącej wyglądu. Szkoła jest powołana do innych zadań, tam dzieci powinny się uczyć nawiązywania kontaktów społecznych, nauki, ale przede wszystkim bycia ze sobą, pracy nad emocjami i tak dalej, i więc ten wygląd ok, ale jednak powinny być bezpieczne ramy. Najlepiej ustalić to może z dziećmi. Słyszę różne głosy nie dzieciakom nie. naprawdę, przeszkadza też często zbyt bujny, że tak powiem, wygląd, zbyt kolorowy, zbyt upiększony innych osób, więc myślę, że warto też młodzież zapytać, ale ja uważam, że nie, nie idzie w tą dobrą stronę, jak będzie za dużo swobody. Ja jako fizjoterapeuta też muszę mieć paznokcie krótkie i tak dalej, i tak dalej. Pilnuję Pani to? Więc bardzo dziękuję, nie, nie zabieram Cieszę kaszu. się, że udało się Myślę, dodzwonić się drugi raz, bo rzeczywiście bardzo mądre e, słowa i bardzo mądre stwierdzenia padły w, tej, w tym pani telefonie, że właśnie może młodzież sama oczekuje, że jednak jakieś normy muszą też panować, bo czują się nawet zmęczeni tą presją e, wyglądu, potrzeby wyglądania tak, żeby inni ich akceptowali. No to takie gorzkie, ale trochę nadziei też w tym telefonie pani wybrzmiało. I na zamknięcie dzisiejszej dyskusji pani Ewel Dzień dobry. Dzień dobry. Ja ogólnie, tak jak poprzednicy, też jestem za wprowadzenie, za wprowadzeniem tak zwanych mundurków do szkoły, znaczy ja bym tego nie nazwała mundurka, mundurkami, raczej mm. bym to wprowadziła, wprowadziła to słowo dress code. Ja pracuję w, w międzynarodowym jakby społeczności mhm. i też mam doświadczenie, jak to wygląda na przykład w Niemczech w szkole i powiem szczerze, no jak teraz jakby mojego syna dałam do przedszkola i dałam do, do szkoły, chodzi do pierwszej klasy to, naprawdę, to tak naprawdę mi się trochę. Um, znaczy, te. te, te inaczej. E, Ubiór tych wszystkich na przykład nauczycielek też mm -hmm. bardzo mnie zdziwił. Bo tak myślę sobie, jeśli chcemy to wprowadzić e, jako mundurki, czy tam jako dress code, to musimy też popatrzeć na górę. Bo tak naprawdę przykład idzie z góry. A ciekawa perspektywa. Czyli o... jeśli określać normy ubioru w szkole, to dla wszystkich. Dla nauczycieli, i dla pracowników także. Oczywiście, oczywiście. Chociaż gór, myślę, że akurat gór... gór... oni wiedzą, o co chodzi w szkole, nauczyciele. Tak, tak. No ja widzę na przykład, że pani są ubrane w ładnych sukienkach yy, kolorowych, jakimiś dekoldami i tak dalej tak dalej, na wysokich szpilkach. No ja bym na przykład tak do szkoły, do pracy nie mogła wyjść, bo mm -hmm. u nas na przykład jest dress code, chociaż nie mam do czynienia z klientami, że tak powiem, siedzę za komputerem, ale i tak jest po prostu dress code. Pani Ewelino, uważam... gong i muszę niestety sztywno zakończyć i postawić okay. kropkę w tej wypowiedzi, bo mamy bardzo mało czasu i ta nasza audycja już się kończy, ale bardzo dziękuję za ten telefon i za ciekawą perspektywę kolejną, ostatnią Ciekawą perspektywę, że jak wprowadzać normy, to dla wszystkich. Pani Mileno, zgadza się pani z tym jednym zdaniem na koniec? Zgadzam się, chociaż tak naprawdę myślę, że nauczyciele jednak tak kierują się trochę większym rozsądkiem Za niż pewno, tak. tak, tak, tak. No i też chcą jednak pokazać właśnie uczniom, że właśnie jakieś normy w szkole. Jak muszą należy, tak, tak, tak dać dobry przykład. Tak? Ale pod kończąc, uważam, że musimy trochę zaufać dzieciakom, bo to jest naprawdę bardzo mądra młodzież. I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Bardzo dziękuję za udział w naszej dyskusji. Była z nami Milena dziękuję. Kozłowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej numer 2, imienia papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej. I to było tylko szczerze dziś o strojach w szkole. Bardzo ciekawa dyskusja i bardzo ciekawe państwa y, opinie. A po czternastej folder ulubione. Dziś wyjątkowo otworzy Martyna Podolska, a Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski usłyszą się z Państwem z Katowic, bo tam dziś gala On Air Music Awards. Więcej o tym po czternastej, a ja Pięknie dziękuję. Patryk Michalski życzę dobrego popołudnia.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 Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21.00. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Już dziś? Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz z kuponem Lidl Plus. 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.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 Radio Kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. Na S1 trzeba zwolnić między Dąbrową Górniczą a Mysłowicami. Korek, nawigacja wskazuje w okolicach porąbki, a ten zator ma 2 km. Korek też na trasie omijającej trójmiasta. To S6, trasa z Gdyni w kierunku południowym. Zwolnimy koło węzła Gdańsk-Kowale i tam nawigacja nam wskazuje co najmniej 2,5 km zatoru. Na trasie Elbląg-Gdański jeszcze gorsza sytuacja, bo jest całkowita blokada ekspresowej siódemki między węzłami dworek i cedry małe. To 24 km. Kilometr. I okolice miejscowości Kiesmark. Po dachowaniu samochodu osobowego są problemy. Można zjechać wcześniej w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego, aby ominąć te utrudnienia. Poszkodowana w wypadku jest jedna osoba. Utrudnienia były też wcześniej na trasie S8 z Warszawy do Białego Stoku, między węzłami Zielonka i Kobyłka. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe, ale na szczęście nikt nie został poważniej poszkodowany. Trasa S8 między Zielonką a Kobyłką jest już w pełni udrożniona. Na S61. Problemy napotkamy jadąc ze Szczuczyna do Łomży w okolicach miejscowości Kuczyny. Na 76 kilometrze zapalił się samochód ciężarowy i zablokowany jest przez to jeden pas ekspresówki w kierunku Łomży. Jednym pasem na zmianę kierowcy muszą jechać między Opatowem a Kielcami w okolicach Radlina. To jest 74, droga krajowa, a konkretnie jej 93 km. Na pojedyncze korki i spowolnienia trzeba uważać między Nysą a Brzegiem. To jest droga wojewódzka 401 i chociażby w okolicach Grotkowa. Ruch może być spowolniony. Uwaga też na pracę między Topolą Królewską a Kutnem na krajowej 60. Tam ruszyły prace przy remoncie i będą zmiany w organizacji ruchu. A na wieści od Państwa czekamy pod numerem 22 513 11. 11.